Maria Erdman wykonała Andante Lamentabile op. 31 numer 1 Feliksa Nowowiejskiego. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w fantazji polskiej i przypominamy o niegdyś słynnych recitalach organowych Feliksa Nowowiejskiego transmitowanych przez Radio Poznańskie w Wielki Czwartek. Z Poznania w pierwszej połowie XX wieku przeniesiemy się do XVII-wiecznego Gdańska. Tam żył i tworzył Kacper Fürster Młodszy. Posłuchajmy jego Obonę Jezu na dwa głosy solowe w wykonaniu Olgi Pasiecznik, sopran i Romana Wawreczko, bas. Towarzyszy im zespół Il Tempo pod dyrekcją Marcina Gadalińskiego. był motet o Bonne Jezu Kaspra Fystera Młodszego. Śpiewali Olga Pasiecznik, sopran oraz Roman Wawreczko-Bas z towarzyszeniem zespołu Il Tempo pod dyrekcją Marcina Gadalińskiego. Cofniemy się teraz w czasie o mniej więcej 100 lat, do momentu, gdy w Krakowie tworzył Wacław z szamotu. Na dworze Zygmunta Augusta Szamotulczyk skomponował na przykład Lamentację Jeremiasza. Utwór dobrze wpisujący się w czasy Wielkiego Postu, a szczególnie Triduum Paschalnego, które właśnie się rozpoczyna. Kilka lat temu udało się zrekonstruować lamentacje, które wyszły spod pióra tego kompozytora. Brakujące głosy odnaleziono w archiwum archidiecezjalnym w Gnieźnie i właśnie ten uzupełniony zapis wykonają teraz śpiewacy Krakow Singers pod kierownictwem Agnieszki Budzińskiej-Bennett. były zjawiskowe lamentacje Jeremiasza Wacława Szamotu w wykonaniu zespołu Krakow Singers pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett. W tej wielkoczwartkowej odsłonie fantazji polskiej posłuchamy teraz motetu In Monte Olivetti na Górze Oliwnej Mikołaja Zieleńskiego. Utwór pochodzi ze zbioru komunione Stotius Anni z 1611 roku. Wrocławską Orkiestrę Barokową prowadzi Andrzej Kosendiak. Oliweti, motet Mikołaja Zieleńskiego ze zbioru Comunione Stotius Anni, wykonała Wrocławska Orkiestra Barokowa, dyrygował Andrzej Kosendiak. Na sam koniec naszego spotkania zaproponuję Państwu utwór, który niektórzy badacze uznają za pierwsze polskie oratorium. Audite Mortales Bartłomieja Pękiela. Ta kompozycja określa się też mianem Dialogo, a to ze względu na sposób narracji, faktycznie bardziej jakby teatralnej. Tematem Audite Mortales jest Sąd Ostateczny. Usłyszą tam Państwo bardzo wyraziste postaci, takie jak wysokie, anielskie głosy, basowe solo, które ma przedstawiać sądzącego innych zbawiciela. Poza nimi pojawią się też cierpiący, potępieni i radośni, słodko śpiewający zbawieni. Zespół The Sixteen prowadzi Eamon Dagan. Ece filius hominis, in sel de majestatis ue verit. Ecce iudex justus, ecce iudex justus, ecce tuba cari. more morto i Non de Christ is me, man, non me, It Oh, <laughs> Dite Mortales, Bartłomieja Pękiela. Ten jeden z pierwszych przykładów polskiej muzyki oratoryjnej zaprezentował nam zespół The Sixteen, prowadzony przez Ejmona Dagana. I tak kończy się wielkoczwartkowa fantazja polska. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzymy dobrego dnia. Michał Demski i Wojciech Ciarka. Słowo na dzień. Mówi ksiądz Janusz Stańczuk. W niektórych rejonach Polski istniał zwyczaj palenia krzyży w Wielki Czwartek. Czasem dotyczyło to starych, spróchniałych krzyży w kapliczkach, na rozstajach dróg czy nawet przy domach. Trzeba je było zastąpić nowymi, lecz tych starych obawiano się tak po prostu wyrzucać. Nie spalano ich w piecach, nie rąbano do kominka, czekano do Wielkiego Czwartku i palono w tym dniu na stosie. Niektórzy mówili, że w ten sposób pokazuje się drogę duszom zmarłych ludzi, którzy chcą się wydostać z kręgu śmierci. Krzyż Chrystusa miał być dla nich latarnią, drogowskazem do życia. W innych miejscach starzy ludzie mówili, możemy spalić dzisiaj ten krzyż, bo jutro, Wielki Piątek, i Pan Jezus dostanie nowy krzyż. Będzie go dźwigał, więc dzisiaj spalimy te stare. To jest jakaś głęboka metafora naszego życia. Spalimy dziś jeden krzyż. Jutro życie zaproponuje nam drugi, nowy. Powie przy tym, możesz go odrzucić, ale możesz go nieść. I zrobić razem z Chrystusem coś dobrego. Świat jest tak skonstruowany, że ludzkie życie ciągle jest niszczone i przemija. Odczuwają ten fakt wszyscy mieszkańcy ziemi. Trzeba się z tym zgodzić. Trudno o inne spojrzenie, kiedy się patrzy, ile jest wojen, chorób, ilu ludzi jest codziennie zabijanych, ilu cierpi niewinnie. Jezus przychodzi nie po to, by tę sytuację utrwalić albo usprawiedliwić, ale po to, by ją zmienić, oczywiście na swoich zasadach. Mówimy w tym tygodniu dużo rzeczy o cierpieniu. Człowiek, który zrozumie dobrze sens cierpienia, co więcej, potrafi dobrowolnie cząstkę swego cierpienia ofiarować Bogu, nie przeklinając i nie złorzecząc. Ten człowiek bierze udział w zbawianiu świata. Istnieją ludzie, którzy wzorem Chrystusa godzą się wewnętrznie na cierpienie i to zasłużone i to niezasłużone. I Jezus mówi dzisiaj, przewidując cierpienie w ludzkim życiu, że będzie przynosiło ból, ale będzie też rodziło wielkie owoce. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Przypomina stara, piękna, pieśń pasyjna. Z ofiary rodzi się życie i chociaż. Nie jest to łatwa droga. Życzę Państwu, by to życie zobaczyć. Mówił ksiądz Janusz Stańczuk.